재미, but I Mistrzu Jiraiya, wierzę w ciebie i pokładam w tobie moją nadzieję. Jutsu przywołania Mądrość Żabiego Mędrca No, no, no, co ja widzę? Czy ty w ogóle chodzisz spać? Po co przyszedłeś? Czego chcesz? Planowałem atak na ciebie w czasie snu. Jeśli teraz stanę do walki i pokonam cię, to w następnej rundzie stanę do walki z tym, z kim naprawdę chcę się zmierzyć. Sasuke. Wiem już wszystko o twoim piaskowym ataku. Ciekawe, co jest szybsze. Twój piasek? Czy mój dźwięk? Kiedy Księżyc jest w pełni... Hmm? Kiedy Księżyc jest w pełni, jego krew wrze. Ty do jesteś? Zwykłe. Wydaje mi się, że Gaara jest w świetnej formie. Słuchaj, Gara walczył z jednym z was. Tak, wiem, ale dosu i tak był już niepotrzebny. Sądziłem, że miał być królikiem doświadczalnym, który miał sprawdzić moc sasuke. Co? Kabuto spiskuje z piaskowym ninją? Tak, jest, był nim, ale to nie ma znaczenia. Widzisz, właściwie otrzymałem rozkaz porwać sasukę, gdy był w szpitalu, ale po prostu nie dałem rady. <śmiech> zaraz, co? co? Dokładnie. Przeceniasz mnie. Chcesz ze mną walczyć? Ty, przemądrzały bachorze, nauczę cię, jak zaczynać z dorosłymi. Nie rozśmieszaj mnie, jesteś zbyt pewny siebie. Tym razem to mnie karty sprzyjają. Zgadza się, dowiedzieli się, że jestem agentem Wioski Dźwięku. Jedna chwila, jeśli oni wiedzą kim jesteś i jeśli ktoś odkryje, że tu się ze mną spotykasz, to nasz plan unicestwienia Wioski Liścia nigdy się nie uda. Myślałem, że Maru może ci zaufać, a ty zdemaskowany tak po prostu przychodzisz tu, by się ze mną spotkać? Ty głupcze. Mówiąc szczerze, to nie oni odkryli moją prawdziwą tożsamość. Sam się ujawniłem. Tak, chciałem sprawdzić, jak daleko posunie się wioska liścia, gdy odkryje prawdę. Ale mimo to wiedziałem, że nadal będzie czas, by schwytać Sasuke. Ten plan został obmyślony przez wioskę dźwięku, więc jeśli zawiedziecie, my będziemy musieli się wycofać. Hm. Wioska Piasków wstrzyma się z działaniem. Taka jest wola Kazekage. Niemożliwe. Bardzo dobrze. Tego planu macie się trzymać. Dobrze. I pamiętaj, jak najszybciej powie co wszystkim swoim ludziom. Tak. Wiem. Dobrze. Pójdę już. Nasz sojusznik Wioska Piasku zawarła przymierze z Wioską Dźwięku. Muszę powiedzieć Lordowi Hokage. O, jeszcze jedno. Muszę zająć się naszym szpiegiem. Aha. Nie, zaraz. Ja się tym zajmę, by przypieczętować nasz sojusz. Przynajmniej tyle mogę w takiej sytuacji zaoferować. Poza tym, to tylko niegroźny szpieg. To będzie łatwe. No, no, co my tu mamy? Czyżby to nasz sędzia? Co ty sobie w ogóle wyobrażasz, przychodząc tutaj sam? Widzę, że muszę stanąć do walki. Księżycowy taniec! Ech, nie mogę ruszyć mieczem. Imponujący. Styl liścia, księżycowy taniec? W tak młodym wieku, tak duże umiejętności, twoja wioska jest rzeczywiście pełna utalentowanych ninja. Wspaniale władasz mieczem. Ale wiedz, że łatwo jest powstrzymać zwykły miecz. Natomiast wieczny miecz to inna historia. Nikt go nie powstrzyma. O! Aaaa, w porządku, Naruto. Za chwilę nauczę cię tej techniki. Czas najwyższy i obyś dotrzymał danego do słowa. A więc zaczynajmy. Pamiętasz, o czym wczoraj rozmawialiśmy? No wiesz, mam na myśli dwa rodzaje czakry. Co? My wczoraj rozmawialiśmy? Bardzo śmieszne. Powiedziałeś mi wtedy o niebieskiej i czerwonej mocy, które czułeś w sobie. Tak, i co w związku z tym? Powiedziałeś, że ta nadzwyczajna moc, którą poczułeś, miała jakby czerwony kolor. Zgadza się, nie potrafię tego inaczej opisać. Dobrze, spróbuj wywołać ponownie tę czerwoną czakrę. W tej chwili? Dobrze, skoro tak mówisz, mogę spróbować. Udało ci się? Niestety nie. Wywołałem tę czakrę co zwykle. O rany, ty naprawdę jesteś zupełnym beztalenciem dzieciaku. Ej, a ty niby jesteś taki wspaniały? Nic na to nie poradzę, a może ja zwyczajnie nie rozumiem zasady działania tych dwóch typów czakry? Po prostu próbuj dalej. Dobrze, będę. Hmm. a więc on tego nie rozumie. Prawdopodobnie Naruto nie zdaje sobie sprawy, że Czerwona Czakra to Czakra Lisa o dziewięciu ogonach. Hmm. Wygląda na to, że ekscytacja wywołana niebezpieczeństwem, a także silne emocje, są kluczem do wywołania Czakry Lisa. Ach, to nie ma sensu. Niestety wydobywam jedynie moją własną Czakrę. Hej, zaraz, zaraz. A może nie muszę wywoływać czerwonej czakry, no bo co ona może mieć wspólnego z techniką, której masz zamiar mnie nauczyć? Ach, słuchaj, chłopcze. Nie. Technika, której będziesz się uczył, wymaga użycia czakry o wiele potężniejszej niż twoja własna. Jeśli chcesz się jej nauczyć, będziesz musiał dołożyć wszelkich starań, żeby w dowolnym momencie z łatwością wydobyć drugą czakrę, która jest w tobie uwięziona. Nie. To brzmi interesująco, ale skąd w ogóle masz pewność, że ta Czakra jest we mnie uwięziona? Właśnie to chciałem od ciebie usłyszeć. Słuchaj, wiem to, bo jestem mędrcem! <śmiech> to się nazywa odpowiedź, która nie daje odpowiedzi. W każdym razie Czakra, o której teraz mówimy, będzie twoją największą bronią, zobaczysz. Największą bronią? Serio? Tak. Chyba nie chcesz zmarnować drzemiącego w tobie potencjału. Warto czasem zmienić metody treningowe i urozmaicić swój trening. Każdy ma swoje silne i słabe strony, ale ty masz swój własny styl. Dotychczas twój trening polegał na uwalnianiu określonej ilości czakry. Ćwiczyłeś kontrolowanie strumienia czakry, żeby nie zużyć jej w całości za jednym razem i nie paść ze zmęczenia. Jesteś bardzo wytrzymały. Powinieneś używać swojej mocy, zamiast próbować tanik sztuczek. Masz w sobie dwie czakry i niełatwo cię zmęczyć. A zatem powinieneś nauczyć się uwalniać jak największą ilość czakry, a potem opanować sztukę gromadzenia czakry potrzebnej do walki. Ha, ha. Gdy to ci się uda, świat jutsu stanie przed tobą otworem. Poważnie? I co będę umiał? Cóż, na przykład... Jutsu przywołania, nauczę cię tego. O, już wiem, doskonale. Przywołanie? Zgadza się. To technika teleportacji. Najpierw krwią podpisujesz pakt z przeróżnymi stworzeniami i wówczas możesz je przywołać w dowolnej chwili, używając swojego ninjutsu. Super! Brzmi wspaniale! Naucz mnie tego szybko! Zacznijmy w końcu ten trening! Spokojnie, bez nerwów. Zanim zaczniemy, musisz pozbyć się swojej własnej czakry i zostawić w sobie wyłącznie czerwoną. Się ROBI! Masz to jak w banku! O! Opanowałeś już cieniste klonjutsu? Tak! I dokładnie wiem jak je wykorzystać, żeby szybko pozbyć się mojej własnej czakry! Spójrz! Popatrz, popatrz! Myślałem, że już większych kłopotów mieć nie mogę. Słuchajcie! Za chwilę wszyscy weźmiemy udział w wielkiej bitwie. Ostatni na polu walki będzie najsilniejszym ja. Znajdziemy najlepszego Naruto spośród nas. Kumalski! Teraz rozumiem. Całkiem sprytnie jak na kogoś tak głupiego. Dobra, zaczynamy! Ciao! Wygląda na to, że ta zacięta bitwa dobiega końca Dobra robota. Też tak uważam. Tak myślałem, jestem najsilniejszym ja. Wygląda na to, że w końcu pozbyłeś się prawie całej swojej czakry. Teraz mogę nauczyć cię nowej techniki. Tak! O rany! Cały dzień na to czekałem! Co ty powiesz? Najpierw pokażę ci, na czym polega. Obserwuj uważnie. Jutsu przywoła! na zaba. Nigdy nie widziałem czegoś takiego! Śmiało, rozwiń zwój i zajrzyj do środka. To pakt z ropuchami, który z pokolenia na pokolenie przekazywały sobie klany ninja. Napisz własną krwią swe imię i odciśnij palce jednej ręki w niej umaczane pod podpisem. Gdy będziesz chciał przywołać jakieś stworzenie, zbierz w sobie czakrę i dotknij ziemi dłonią, którą odcisnąłeś. Pieczęcie to pies, świnia, ptak, małpa i koza. Moje imię Naruto Uzumaki. Dobra. Zrobiłem co trzeba. Co teraz? Teraz, gdy uwolniłeś własną czakrę, powinieneś z łatwością wydobyć czerwoną czakrę, a więc do dzieła. Nie popędzaj, staram się! Dobra. Pies, świnia, ptak, małpa, koza. Ninjutsu, Jutsu trzymałania! Ha, ha. ten dzieciak to bez talencie, jakich mało.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 Paweł Szczesny, Adam Pluciński, Janusz Wituch, Grzegorz Drojewski i inni. Ach, wiedziałam, że tak będzie. Chciałam odwiedzić Sasukę w szpitalu, ale oczywiście na ten sam pomysł wpadła ta jędza Ino. Co ona sobie wyobraża, zrywając mu kwiat zwany kwiatem miłości? Malala tupet. Ja mam zamiar podarować sasukę żonkila. Może dzięki temu szybciej wyzdrowieje? W następnym odcinku tęsknota, kwiat pełen nadziei. Tak, to jest to. Będzie dobrze.